Witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu TravelCast. Tym razem nie będzie o Gruzji, jak pewnie większość ludzi się spodziewa, tylko o Armenii. Tak właśnie, jak tylko wylądowaliśmy w Gruzji i zaczęliśmy zwiedzać Tbilisi, postanowiliśmy, że najpierw pojedziemy do Armenii zobaczyć erewań i te wszystkie tereny wokół niego, czyli w sumie głównie kościoły, bo i Gruzja i Armenia to w sumie zwiedzanie kościołów, i zwiedzanie, poznawanie ludzi. Jedyne, jedyne, co tam można robić. Nie ma tam jakichś takich innych rzeczy do oglądania. Zatem czym prędzej po noclegu w Natalii zbieramy się, o 7 rano wychodzimy na ulicę i próbujemy się dostać do południowego dworca w Tbilisi. Niestety nie było to proste, wtedy jeszcze nie widzieliśmy, ale o 7 rano to dla niektórych w Gruzji, a w sumie dla większości ludzi to środek nocy mają lekkie przesunięcie czasowe albo fazowe i o siódmej rano, jak szliśmy w stronę większej cywilizacji, ponieważ ta Natalia niby mieszkała w centrum, ale to była taka taka sypialnia na wzgórzu Tbilisi, idąc właśnie na, na jakiejś głównej drogi, gdzie jeżdżą marszrutki, jak ktoś nie wie marszrutka, to jest taki odpowiednik busa w zakopanym, które są nieco bardziej zorganizowane, mają linię, stałe ceny, no i tym podobne. No więc idąc na marszrutkę widziałem osobiście jak jak piekarz dopiero zarabiał mąkę na chleb o siódmej rano, także dosyć późno wstają, no bo żeby zjeść świeży chleb na, na śniadanie no to no przynajmniej trzeba o dziesiątej stać. Może o dziewiątej. Także przesunięcie fazowe jest spore. No jednak paru ludzi tam było, więc udało nam się w sumie, w sumie, nikt nie wiedział jak tam dotrzeć, więc ostatecznie zatrzymywaliśmy każdą marszutkę i albo się facet zgadzał nas zwieźć, albo nie, no i udało nam się dotrzeć. Facet nam pokazał tak, przyłożył dwa palce wskazujące do siebie, jeden koło drugiego równolegle i tak... tak właśnie zrobił, tak, że blisko, no i do, jedziemy z nim, zobaczymy co to będzie. Za ten transport zapłaciliśmy dosłownie jakieś grosze. Okazało się, że on po prostu skrzyżowanie wcześniej skręcał. Jedyne co to trzeba było przejść przez most, żeby dojść do tego dworca. Także o 7.00 jedna marszutka odjeżdżała do Erwania, a druga o 9. No i będąc tam o wpół do 8.00 w ostatniej chwili załapaliśmy się na marszutkę, ta, która startuje o 9, bo już nie było miejsc. Także warto być tam dość wcześnie. Marszutka kosztowała 30... Ja na tym mówię żeli, czyli lari. 30 lari razy złoty 60. No jedzie się 6 godzin przez fajne góry, przez fajną drogę. Okazało się, że poza, poza nami w, w tym busiku, marszutce było jeszcze kilku Armeńców, kilku Gruzinów. Była też Szwajcarka, która od 9 lat mieszkała w Armenii, bo bardzo kocha ten kraj. W sumie wybrała sobie świetne miejsce do, do życia, bo pewnie jakąś y, emeryturę czy rentę pobiera ze Szwajcarii. Y, koszty życia w Armenii są małe, jeśli ma się mieszkanie. A pewnie go kupiła za jakieś grosze. Jeszcze tym bardziej, że jak to, jak to było 9 lat temu. No i jedzenie nie jest aż tak strasznie drogie. Za to drogie są potwornie hotele, ale o tym później. No i co ciekawe, kierowca busa jeszcze wiózł na handel psy wiózł Labradora, Huskiego i... nie pamiętam co tam jeszcze było ale całą drogę bidaki piszczały takie fajne szczeniaki nawet się dwa razy zatrzymał, ale nie wypuścił ich na żadne siku niestety taki urok handlarza pociągnę sobie herbaty mam też złą wiadomość bo w poprzednim odcinku okazało się może nie okazało się, ale usłyszeliście kilka wstawek nagrywanych na żywo. W tym odcinku takiej wstawki nie będzie ani jednej. Ponieważ jakoś zapomniało mi się, że mam dyktafon. Byłem tak przejęty robieniem zdjęć i przeliczaniem tych wszystkich kursów walut, że zapomniałem nagrywać na bieżąco, co się dzieje. A jakoś wieczorem byliśmy tak zużyci zwiedzaniem, że nie udało nam się sklecić żadnej logicznej wypowiedzi, bo chyba usnęliśmy. Tak więc w tym odcinku niestety chyba nic nie będzie, to zależy jak bardzo się rozpędzę w opowieści. W każdym razie po 6 godzinach podróży marszutką z jednym odpoczynkiem, przejściu przez granicę, na granicy oczywiście w myśl zasady Polish people are everywhere, spotkaliśmy Polaka, który też przekraczał akurat granicę. Ogólnie rzecz biorąc, chciałem tylko jeszcze powiedzieć do Gru o Gruzji, nim miniemy tą granicę ostatecznie do Armenii, że w Gruzji jest misja stabilizacyjna Unii Europejskiej, czyli w sumie kontrolują ich dosyć mocno. Jest tam wojsko takie ubierane po cywilu, mają kupę samochodów z logiem Unii Europejskiej i uczą ich demokracji, tak bym to nazwał, no, która tam nie jest łatwa, bo łapówek jest tam pełno. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku prezydent Saakaszwili wyprowadza ten kraj z kryzysu i robi, robi to bardzo dobrze, przynajmniej ja tak uważam, ale ludzie na niego narzekają. Między innymi właśnie zlikwidował korupcję w policji, ta która jest w Moskwie, na przykład w moskiewskiej policji, czy nawet w rosyjskiej dość mocna, tam się udało ją całkowicie wy, wy, wytępić. Także ludzie na niego narzekają, ale myślę, że nie wiedzą jak mają dobrze, znaczy oni uważają, że mają źle, no bo Niby wszystko zdrażało o 100%, a on emerytury i renty też podniósł o 100%, no to chyba logiczne, że dalej mają tyle samo. Poza tym są wszystkie możliwe dobra dostępne, których wcześniej za czasów ruskich nie było, no a teraz są i na nie nie ma pieniędzy. Wracając do granicy, na przejściu granicznym poznaliśmy Polaka, który nam pomógł wypełnić papiery wizowe, bo do Armenii Polacy potrzebują wizę, którą się kupuje na granicy. Kosztuje ona dosyć śmieszne pieniądze, bo to jest 3000 dram y, ormiańskich, czyli 21 zł na tamten czas było. Mniej więcej, pewnie tyle samo dalej jest. No i pojechaliśmy sobie dalej marszutką do Erewania, który jest, no, jeszcze 4,5 4 godziny jazdy po Armenii. Bo w sumie Tbilisi już jest dość blisko granicy, godzina jazdy i się jest za radą y, szwajcarskiej podróżniczki, tak by ją nazwał, która wyglądała jak lekarz w ogóle, taki lekarz y, z takich amerykańskich, trochę starszych filmów, który jedzie z misją, żeby leczyć ludzi na prowincji. To ona też tak wyglądała, ubrana była tak na szaro, miała taki okular le lekarski y, i sprawiała wrażenie właśnie jakiś taki pani doktor. No okazało się, że była nauczycielką matematyki. Po zasięgnięciu języka i przeczytaniu w przewodniku różnych y, miejscówek do spania, postanowiliśmy zaufać Szwajcarce i wybrać się do hostelu, który miał być dość tani. Bo okazało się, że był tani. Z tych wszystkich innych, które, do których moglibyśmy pójść. Ponieważ nocleg kosztował tylko 7000 dram. O ile dobrze, dobrze pamiętam, ale myślę, że dobrze, czyli 52 zł, a w sumie jest to spanie w dormitorium, gdzie jest 8 innych osób no i łóżka, łóżka piętrowe, część ludzi w ogóle jest na ciężkich imprezach i w ogóle wraca nie wiadomo której, bo życie nocne w Erebaniu trwa w pełni, jest to kraj, który leży na styku tak wielu kultur, że ciężko stwierdzić, jaką on ma pewnie kulturę samą w sobie, bo tutaj chciałby do Europy, chciałby wpływów europejskich, jednocześnie jest krajem opartym na wierze w Jezusa i w jednego Boga, który jest obrządek egormiański, są bardzo religijni, ale z drugiej strony zaraz graniczą z Turcją, która jest już muzułmańska. Jest to praktycznie, praktycznie kraj arabski, który też jest już zeuropatyzowany dość mocno. Yy, graniczą z Iranem, no, który już jest klasykiem, o, jeśli chodzi o, o religię. No i z Azerbejdżanem, z którym się tłuką. I tak naprawdę w Armenii co nas powaliło, to ceny noclegów, ceny nieruchomości i... tak jakbyśmy przynajmniej chcieli kupić, nie? Yy, no i... Właśnie ten, ten miks kulturowy, czyli to są bardzo religijni, są uczynni, są tak samo eleganccy wszyscy faceci jak Arabowie, czyli wystrzyżeni idealnie, kupę salonów fryzjerskich, kobiety też są bardzo eleganckie, ale są ubrane po europejsku i często wyuzdane. Z kolei grupki facetów chodzą trzymając się za rękę, także to już nie jest europejskie, ale z kolei arabskie, tak jak na przykład w Egipcie, gdzie dwóch najlepszych kolegów to idzie za rękę, mimo że to są koledzy i tak naprawdę idą na podryw dziewczyn. Taki mocny miks kulturowy, który się w ogóle oderwał od tych wszystkich różnych, mocno skonkretyzowanych kultur światowych. Tak więc nocleg nas zastrzelił, jeśli chodzi o ceny, bo całe 7000 dram. No ale w związku z tym, że nie było innych alternatyw, postanowiliśmy z tego skorzystać i poszliśmy w miasto. W przewodniku była napisana taka... taka... ścieżka, do, gdzie można by pójść, i zobaczyć co ciekawego gdzie jest. Więc postanowiliśmy skorzystać z tej opcji. A w sumie głównym celem całej tej wycieczki było zobaczenie kaskady tak to się nazywa, czyli Wielkich Schodów na Górę, na której szczycie jest Wielki Pomnik Radzieckości. Nie wybudował to oczywiście Związek Radziecki, jak to wtedy zajął te wszystkie republiki, łącznie właśnie z Armenią też. Wchodzi się po, no, myślę, że koło tysiąca, może nawet więcej schodów jest. Są takie kaskady, gdzie się wchodzi kawałek, powiedzmy, 60 czy 80 schodów, jest płaski plac, gdzie jest jakaś fontanna, parę ławek, można posiedzieć. I znowu jest trochę schodów. I tak jest chyba pięć albo sześć tarasów. Na właśnie na szczycie jest wspomniany pomnik. Ale niestety cała taka skada nie jest skończona. Bo ostatni poziom schodów, schody, poziom i schody są nieskończone. Jest to już niestety rozkradzione dość mocno. Ruscy się zdążyli tam stamtąd wynieść i nie skończyli tego wiekopomnego dzieła, ale mimo to można wejść na szczyt, trzeba troszeczkę ogródkami, taką ścieżką przejść i się da ale fantastyczne jest to, że można, praktycznie dostępne dostępne, sam szczyt jest dostępny dla, dla wszystkich ludzi no po pierwsze można wjechać samochodem od drugiej strony na górę, ale można też się tam dostać w inny sposób, ponieważ są podziemne schody na samą górę poza tym niewybudowaną częścią które akurat nie działały, jak my byliśmy, no ale podobno działają. Yy, I są podziemne, więc nie ma tego fajnego efektu, że jak wchodzisz, to w każdej chwili możesz się odwrócić i zobaczyć, jak dużo miasta już widać. Yy, a na każdym tarasie dodatkowo możesz rozpocząć. Niby te schody ruchome są w ten sam sposób zrobione, że są podziemne, ciągną się jednym ciągiem, masło maślane, ciągną się na... Ten sam, na jakiś poziom, gdzie są drzwi i można wyjść na taras, a potem znowu wejść i znowu wjechać schodami. No jednak ja uważam, że warte warto wysiłku jest wejście samemu na sam szczyt. Zrobić sobie po zdjęcie pod pomnikiem radzieckości, popatrzeć na górę Ararat. Tak, ta właśnie góra Ararat, która leży w Turcji, ale Ormiańcy uważają, że jest to ich góra. Bo tam jakoś były tam jakieś konflikty różne i Turcy im zabrali tę tą górę. I nawet jeżeli byś się kogokolwiek na ulicy zapytał, jaki jest najwyższy szczyt Armenii, to bez wahania mówi, że Ararat, mimo że leży w Turcji. Także myślę, że jest to mocno zakorzenione i ta jakaś w pewnym sensie nienawiść do Turków pozostanie tam przez wiele pokoleń. Po zwiedzeniu Kaskady, jak to mówią, świat jest mały, na samym dole spotkaliśmy owego Polaka, którego którego to poznaliśmy na granicy. Wtedy też było więcej czasu, żeby zamienić parę słów. Okazało się, że był z kilkoma Włochami, jakimś Niemcem na takiej wycieczce. No i wtedy się zdradził, że pracuje właśnie na misji stabilizacyjnej Unii Europejskiej. No i ale ma kilka dni wolnego i postanowił odwiedzić erewań. A w sumie stacjonuje w Gori, w Gruzji. Jeżeli tylko tam będziemy, to nie ma problemu. Możemy go odwiedzić. Oprowadzi nas po Gori. No, a przy okazji na nocle. No, ucieszyliśmy się niezmiernie na taką opcję. Wzięliśmy, wymieniliśmy się kontaktami, i później, jak może kiedyś dotrwam do tego odcinka, to właśnie u niego spali, spaliśmy w domu i raczyliśmy się luksusami kwatery prywatnej. No, ale wracając do Erewania, zwiedziliśmy właśnie razem jeszcze z Rafałem kilka innych zabytków w Erewaniu, Jeden kościół, jakiś taki wielki plac. Tam właśnie takie zdjęcie jest, gdzie jest chyba dziewiąta wieczorem, a tam słońce świeci. Bo właśnie mówiłem tego na początku, ale w Armenii, mimo że leży dokładnie pod Gruzją, czyli jest na tej samej szerokości geograficznej, to jest inna strefa czasowa. I do Polski już jest 3 godziny różnicy. W wyniku czego o piątej rano jest tam ciemno. Przez to przesunięcie czasowe. A piątej, no myślę, że nawet o 6 rano jest tam ciemno. I ogólnie cały cykl życia właśnie jest przesunięty jeszcze bardziej niż w Gruzji. Dzieci chodzą na dziewiątą do szkoły. W Gruzji też chodzą. Ale dzięki temu, że jest przesunięty czas, to o 9, a nawet do 10 wieczorem jest jasno i świeci słońce. I wtedy jest na tyle chłodno, że ludzie wylegają na ulicę i po prostu spędzają czas jeszcze jakby za dnia. Takie oszukanie sprytne. W związku z tym, że cena, cena tego hostelu mi mocno nie odpowiadała, wręcz byłem zszokowany, że jest to cena mocno europejska typu Amsterdam, gdzie za jeden nocleg się właśnie płaci 20 euro, czy nawet więcej. To praktycznie porównywalna cena, 52 zł. Bo trochę przesadziłem. No ale ceny, nie, to było, nie, nie, nie przesadzam, to była najniższa cena. Można było wziąć na przykład pokój dwuosobowy, który już kosztował jakieś dwa razy więcej. To, to jest dopiero, to, już, to jest europejska cena, mimo że jesteś dość na dalekim wschodzie w stosunku do Europy. Dlatego postanowiliśmy uderzyć na kwatery prywatne. Mieliśmy przewodniku namiar na kwaterę prywatną i mieliśmy też namiar na kwaterę prywatną z relacji z internetu oczywiście z czyjej relacji? z tej samej relacji tej samej osoby, z którą podróżowaliśmy po Egipcie czyli Cezary Goik i naprawdę on tam będąc w 2005 roku widział prawdziwą Armenię i prawdziwą Gruzję w wielkim kryzysie, w tej chwili to już jest tam wspaniale on, on opisuje w tej wyprawie o braku prądu, o braku wody w hotel, hotel do wyboru ciepła woda, zimna woda Brak wody, wody może braknąć, więc nie kąpiemy się, tylko jest nalana do wanny. Że jakby braku w kranie, to można sobie z wanny trochę nabrać i wtedy się na przykład umyć sobie ręce w umywalce albo żeby spuknąć wodę w toalecie. To właśnie to była prawdziwa Gruzja i Armenia sprzed 6 lat w tym momencie. My takiej Armenii doświadczyliśmy, ale to będzie w kolejnym odcinku. No i poszliśmy na wspomnianą Faterę. Gdzie udało się wynegocjować cenę z Panią Znacznie niższą niż w hotelu Bo Kosztowała ta kwatera 5,5 tysiąca od osoby, a nie 7 tysięcy dram Także Było, nie było zniżka Znaczna, no a w sumie warunki domowe, gdzie można sobie ugotować samemu obiad Jest łazienka taka bardziej Bardziej prywatna, zresztą ta Pani mieszka tam w jednym pokoju a trzy inne udostępnia turystom, jest, są w sumie same łóżka i jest takie skupisko takich trampów, którzy wiedzą gdzie dotrzeć i jak, żeby było tanio i, i przy okazji tak friendly, naprawdę fajny klimat, Na no, przy okazji kobieta kosi ciężką kasę, ponieważ jest umieszczona w przewodniku Lonely Planet, no a każdy rasowy turysta pierwsze co robi to właśnie uderza do tych wspomnianych kwater. No, i umie angielski dzięki temu jest praktycznie otwarta na cały świat, jeśli chodzi o, o gościnność. No zresztą, wracając tak, do takiego wątku na temat <coughs> po prostu Armenii, to warto wiedzieć, że, niby, w Armenii mieszka 3 miliony ludzi, ale to są takie, y, niby, oficjalne y, dane, a tak naprawdę to może z ich tam dwójka a milion jest za granicą, z czego większość głównie w Stanach. I po prostu przysyłają, przysyłają pieniądze do Armenii, dzięki temu ten kraj jakimkolwiek jest w stanie jakoś tam funkcjonować konsumpcyjnie. I są drogie samochody, które są wysyłane ze Stanów po prostu kontenerem. Jechaliśmy na stopa z kobietą, która się chwaliła, że wysłała tacie kontenerem BMW x 5 o no taki prezencik na urodziny ze Stanów, po prostu mu przysłała. Zresztą yy, w Gruzji nawet yy, wspomniany muzyk, yy, właśnie muzyki folk, yy, Merapsam Kuraszwili, to on też właśnie miał sprowadzany samochód kontenerem ze Stanów. To on chyba sobie zamówiał Infinity, o ile się nie mylę. Także muzyk, wykonawca muzyki folk yy, w Gruzji ma sporą kasę, skoro sobie taki samochód załatwia, wprowadzając go bezpośrednio ze Stanów. No, a w Armenii, sama Armenia, ja uważam, że leży w geopolitycznej dupie. I to tak delikatnie mówiąc. Jedyny kraj, z którym się koleguje, to Gruzja, z którym graniczy od północy. Od wschodu graniczy z Azerbejdżanem, gdzie jest to kraj arabski i już się nie lubią z założenia. Dodatkowo y, tłuką się między sobą o jakiś tam fragment górnego Karabachu, czy jakąś tam prowincję, a w ogóle górny Karabach się chce odłączyć od Azerbejdżanu. Tamci mówią, że to jest nasze, a Azerbejdżan w ogóle jest w związku z tym przez to rozdzielony, czyli jest część y, Azerbejdżanu w całości i jedna taka mała enklawa między Turcją a Armenią wciśnięta, bo oni uważają, że są Azerbejdżanami, a Azerami. Także z tej strony mają faktycznie utrudnione jakiekolwiek kontakty, nawet ciężko jest przejść granicę. Od południa Iran, stamtąd tylko ciągną Europę, w Europę, no ale nic poza tym nie mogą zrobić i kraj arabski, więc się nie lubią. Turcja, nie lubią się, bo zabrali im górę Ararat, która jest w ogóle górą narodową, świętą i kto wie jeszcze jaką. No i dostaje im Gruzja, z Gruzji muszą ciągnąć wszystko, a że tam gospodarki prawie nie ma no to muszą importować mięso i wszystkie podstawowe yy, spożywcze artykuły, no a Gruzja w związku z tym kładzie potężne cło, w wyniku czego wszystko w Armenii jest drogie. Dlatego uważam, że leży w geopolitycznej dupie i nie ma, nie ma szans w ogóle wyjść z tego całego impasu, chyba że po prostu honor by na to pozwolił i odpuściliby. No ale myślę, że jest to niemożliwe bo są zawzięci. I w sumie myślę, że dzisiaj zrobię taki krótszy odcinek, 20 minut, czy 25, to chyba wystarczające. Zatem słuchajcie polskich podcastów, twórzcie polskie podcasty, reklamujcie polskie podcasty. Cześć!